pomysł jest taki, aby y, nagrać jakiś podcast dzisiaj. Bardzo podoba mi się ten pomysł, żeby nagrywać podcast, y, zwłaszcza po tym, ilu podcastów wysłuchałem do tej pory. Ty lubisz słuchać podcastów? Bardzo. Dlaczego? Bo można się czegoś ciekawego nauczyć i czegoś ciekawego posłuchać. I mieć przy okazji wolne ręce, jadąc gdzieś na przykład. Na kolejnozy. Też. Ja słucham jadąc na rowerze. Ja wtedy, kiedy gotuję obiad. No i taki temat, który moglibyśmy mieć dzisiaj do omówienia, temat, który jakoś nas dotyczy Esperanto. Słyszałaś coś w ogóle na temat Esperanto? Co to takiego? Jest to język. Język sztuczny, wymyślony. Język o, dziwo, o którym posługuje się dużo ludzi na świecie. Tylko proponuję nie pytać ile, bo zdarzało się mi słyszeć takie pytanie i to odpowiedź zależy od tego, kto liczy. Hmm. Kiedy Marek spotkałeś się pierwszy raz w ogóle z nazwą Esperanto, pamiętasz to? No? Pamiętam to dość dobrze, może nie tyle daty, co okoliczności, mianowicie to była książka fantastyczno-naukowa, Stalowy szczur gdzie Esperanto było elementem świata przedstawionego jako język funkcjonujący w swojej założonej roli, czyli język pomocniczy, tam wtedy w, w utworze jako międzyplanetarny język pomocniczy. Przypomniało mi się coś, że kiedyś z lekcji historii, właściwie to bardziej z historii opowiedzianej przez moją rodzinę, że podczas powstania to był język, który był wykorzystywany przez powstańców, tak żeby wrogowie nie zrozumieli, coś takiego, że jakieś wiadomości były przesyłane. Podczas Powstania Warszawskiego? No podczas wojny całej. W Katalonii podczas wojny hiszpańskiej były brygady esperantystów, czyli ludzi, którzy posługują się tym językiem i to nawet radio nadawało wtedy programy w Esperanto. Do tego to nie słyszałam. Ale to jeżeli język tajnych wiadomości to miałby być, to byłoby to, moim zdaniem, kiepskie rozwiązanie, bo osoby, które znają parę języków, rozumieją Esperanto na wejściu bez tłumaczenia, więc jako język tajny to tak, no, trudne to by było zależy, jaki język się zna i zależy, bo w mowie to brzmi inaczej, pamiętam, kiedyś jak z grupą siedzieliśmy w kinie, grupa międzynarodowa, i rozmawialiśmy i ludzie siedzący z tyłu próbowali docieć, skąd my jesteśmy, czy z Włoch, czy z Hiszpanii. Na pewno żadna z tych osób, które siedziały z tyłu, nie znały hiszpańskiego, włoskiego, bo by od razu wiedziały, że to nie ten język. I udało mi się w końcu ustalić, Taka Asia, która była między nami, odwróciła się i powiedziała im, że to Esperanto. I jak oni wtedy zareagowali na to? Nie zareagowali. <głos> <głos> po prostu... Kiedyś popatrzy... się zaczął. <głos> Popatrzyli na nas i dziękuję, tam ktoś powiedział to wszystko. Co to jest Esperanto w ogóle? Czy... ciekawy jestem, czy ktoś z was słyszał cokolwiek na temat języka Esperanto. Ja, ja miałem takie zatknięcie się z Esperantem w telewizji. Był kiedyś taki program 50-15 i w tym programie wystąpił taki pan, który się nazywa Roman Dobrzyński i i on był z grupą dzieci i tam odbyły się lekcje Esperanto. I to co tydzień było. I ja nie specjalnie interesowałem się tym wtedy, miałem inne zainteresowania, natomiast zapamiętałem wtedy słowo telefono. I tak już mi zostało, że wiedziałem, że w Esperanto telefon to jest telefono. I jakoś to mi potem utkwiło. A później był film Dyktator z Charlie Chaplinem. I tam w tym filmie, jeżeli ktoś jest uważny, w tym wyimaginowanym kraju totalitarnym, w którym żył nasz bohater, wszystkie witryny sklepowe były opisane w języku Esperanto. I gazety zdaje się nagłówki też. To chyba nie jedyny taki przypadek filmowy. Zdaje się, że gdzieś jeszcze takie coś było... W przyszłości dystopijnej również, ale tytułu niestety nie przypomnę sobie. No, Esperanto również pojawiło się w Warszawie w formie Veturilo. Te rowery, które są udostępnione przez publiczną komunikację, właśnie mają nazwę esperancką, Veturilo. A wzięło się to stąd, że kiedy miasto głosiło konkurs na nazwę, esperantyści się skrzyknęli, zaczęli lobbować nazwę Veturilo i zdobyło to najwięcej głosów. To bardzo ciekawe. Myślałam, że po prostu to jest jakaś nazwa własna. Ale okazuje się też, że to jest nie jedyny taki przypadek, to znaczy w wielu miejscach jest właśnie Esperanto w nazewnictwie stosowane. Są ulice Esperanto, ulice Zamenhofa, w każdym chyba większym mieście, w zasadzie w Polsce. Tak, jest firma, która zajmuje się windami, nazywa się Lifto, a Lifto w języku Esperanto to winda. Piekarnia, która wypieka chleb i to w Biedronce można dostać pano a panów w języku esperanto to chleb. No, e... Naprawdę? No i wędliny sprzedawane są przez firmę Viando, a Viando w języku esperanto jest to mięso. Ja myślę, że ludzie... Ale, ale to jest celowe, czy to jest przypadek? Ja myślę, że ludzie szukając po prostu nazw dla swojej firmy, dla jakiejś usługi, działalności i tak dalej, i tak dalej, po prostu m, zaczynają interesować się czymś, co nie było użyte wcześniej. I w związku z tym takie wyszukują, a może użyjemy coś z języka esperanto i wyciągają takie, takie słówka. Była taka firma DU, prawda? I jednym z modeli samochodów był model Espero, nadzieja w języku esperanto. Mało kto wie, że dyrektorem tej firmy na Polskę był właśnie esperantysta z Korei. To Jestem zaskoczony szczerze w tym momencie, chociaż już trochę Esperanto słyszałem. No, rozpłaszczyła się ta firma w końcu. Szkoda może, bo byśmy mieli więcej samochodów, które by się nazywały w języku Esperanto. Co wiecie wy na temat Esperanto? Czy w ogóle interesuje was ten temat? To jest mm, ciekawe. Ja y, znam ten język, ale nie będę w nim teraz mówił, bo nie wiem, czy to w ogóle jakikolwiek ma sens. A mógłbyś coś powiedzieć w tym języku? Ja jestem ciekawa, jak to w ogóle brzmi. Mówiłeś, że to jest podobne do hiszpańskiego, czy tam do włoskiego? Ale właśnie mówiłem, że to nie ma sensu teraz mówić w jakimkolwiek... Zwykle, o, znasz język, to powiedz coś w nim, nie? No i myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale jeżeli nie to, jeżeli nie przykład... Chociaż przykłady już w zasadzie padły, to mówiliśmy też o historii, Języka, którą, którą warto przeczytać, bo Zamenhof twórca zaczął w bardzo młodym wieku. Tak, Kto to jest w ogóle ten Zamenhof? Ludwik Zamenhof y, był żydowskiego pochodzenia y, poddanym rosyjskim w trakcie zaborów, mieszkającym w Białymstoku. Tak, to stamtąd się wywozi rodzina w ogóle Zamenhofu. I w Białymstoku był taki targ. Jak ktoś był z Was z tego to widział ten rynek. I tam na tym rynku zawsze były wielkie targi z całej okolicy. Zjeżdżali się tam kupcy różnych narodowości, z Litwy, z Łotwy, z Estonii, oczywiście byli Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Polacy, Białorusini i jeszcze różni, którzy tam przyjeżdżali handlować różnymi towarami. A Ludwik Zamenchow, jako mały chłopczyk, mieszkał w pobliżu. I biegał sobie na ten targ i widział, jak się ludzie kłócą, nie mogą się zrozumieć. A kiedy to było? Pod koniec XIX wieku. On urodził się... To chyba mnie jeszcze na świecie nie było. No na pewno. Ale <laughs> ja nie wiem, czy daty tu są ważne teraz. W każdym razie akcja koniec XIX wieku, początek XX wieku, tak się zaczęło z językiem Esperanto, choć nie była to jedyna próba języka takiego międzynarodowego, języka, który by był inny od języków narodowych, czyli polskiego, niemieckiego, francuskiego. Prawda? To też dobry, dobry temat na podcast, opowiedzieć o innych językach i opowiedzieć skąd się wzięła w ogóle ta idea. Ciekawi jesteśmy, czy zainteresowałoby was, słuchanie, podcastu na temat Esperanta. No, ja bym bardzo chciał się dowiedzieć właśnie od tego, do kogo dotrze ten plik, czy warto robić więcej, no bo jeżeli nie będzie zainteresowania, no, to raczej nic więcej nie powstanie. Ja chcę wiedzieć więcej, możecie mi więcej mówić. To kupimy piwo i opowiemy Ci więcej. <śmiech> <śmiech> nie musimy specjalnie siedzieć przed mikrofonem, robić podcast. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe i tak naprawdę chciałabym się dowiedzieć więcej, bo żyję tyle lat i tak naprawdę nie miałam świadomości, że za nazwiskiem Zamenhof, którego ulica jest w Warszawie, tak samo jak za nazwą ulicy Esperanto, kryje się coś więcej, niż po prostu jakaś nazwa, zupełnie nic nie mówiąc, jak wiele innych, które są gdziekolwiek indziej, w jakimś dużym mieście. Dobrze, próbujemy was zainteresować tematem. Jeżeli podoba się wam, to będziemy mówili więcej. Ja myślę, że warto jeszcze na koniec powiedzieć, dlaczego warto się zainteresować. Ja się zainteresowałem z lenistwa, to znaczy... Jest to tak prosty język, że nawet jeżeli ktoś nie ma talentu językowego to myślę, że będzie się w stanie go nauczyć. A Ja zainteresowałem się Esperantem, bo okazało się, że to jest klucz do podróżowania po świecie i rzeczywiście ten klucz otworzył drzwi i spotkałem bardzo wielu ludzi i przyjaciół na świecie. Bo siedząc tu, w jednym miejscu, nie zdajemy sobie sprawy, wydaje nam się, że tak samo jest na świecie, okazuje się, że nie, że jest inaczej. Co w telewizji można czasem zobaczyć, ale zamiast oglądania telewizji wolę jechać, spróbować, doświadczyć samemu i Esperanto faktycznie pomogło. A czy ja też bym mogła tak jeździć i nauczyć się tego języka jak wy? Siadamy do komputera, przeglądamy, gdzie są promocje, teraz na i lecimy, zobaczymy, tam na pewno będą esperantyści. A nauczyć się można po drodze? No cóż, czekamy na wasze reakcje. Do usłyszenia, mam nadzieję. Mam nadzieję, ja chciałabym dowiedzieć się więcej. <śmiech> A chyba się przedstawimy, bo nie przedstawiliśmy się na początku. W tym naszym pierwszym dziwnym podcaście mówiła do was Agnieszka, Marek i ja, Mirek.